Cześć Wam, witajcie po raz drugi dnia dzisiejszego. W końcu się nadarza sytuacja, w której chcę zabrać głos i powiedzieć Wam o kilku ważnych sprawach. Tak jak mówiłem wcześniej, na blogu będę od czasu do czasu komentował rzeczy, które wyjątkowo gdzieś tam zwracają moją uwagę, poruszają mnie, dają domyślenie i itd. Mamy teraz sytuację właśnie przed chwilą, Obejrzałem dość emocjonal emocjonalną wypowiedź Davida Ayka, którego z pewnością większość z Was doskonale kojarzy. W sprawie telewizji The People Voice, którą sygnuję, jest to niezależna telewizja, która w założeniu miała prezentować różne spychane na margines, niewygodne tematy, miała być po prostu telewizją alternatywną, i zrobiono z naprawdę dużym zaangażowaniem na bardzo profesjonalnym poziomie. Otóż The People Voice prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że wkrótce zniknie. Nie tak długo od startu. Telewizja w założeniu miała być finansowana poprzez datki oglądających. Sam David Icke wspominał wielokrotnie, że za Chiny Ludowej pół Ameryki nie dopuści do sytuacji, żeby The People Voice było sponsorowa sponsorowane przez e, duże koncerny, e, przez korporacje, które tak naprawdę no właśnie e, jest tu pewna sprzeczność interesów i e, kto wie o co chodzi, ten wie o co chodzi. Więc miało być to zrobione przez ludzi, dla ludzi. Niestety, e, pomimo że David Icke jest. E, sporym nazwiskiem, sporą marką, można by powiedzieć, brzydko albo ładnie, jak kto woli. E, pomimo tego, że całość została zrobiona no, z e, dużą dozą e, zaangażowania i chciano to zrobić właśnie w sposób maksymalnie profesjonalny, to znaczy e, z, przygotowano studio, e, zatrudniono odpowiedni sztab ludzi itd., itd., Jednakże to nie wystarcza. Jak się okazuje, finanse The People Voice kurczą się w zastraszającym tempie, ponieważ zwyczajnie nie in, niewystarczająca ilość internautów oglądających, widzów zdecydowała się na jakiekolwiek wsparcie niezależnej telewizji Davida Eicka. I tutaj właśnie jest temat, o którym chcę Wam troszeczkę powiedzieć, temat, temat dla mnie samego dość bulwersujący i, i, i w jakiś sposób trudny, ponieważ do czego tutaj też dojdę w trakcie mojej wypowiedzi, sam się z tym zetknąłem w, w moim w działaniu w internecie. Otóż przed startem telewizji y, The People Voice y, policzono oczywiście, jak dużo internautów y, y, regularnie ogląda stronę Davida Eicka, y, jak dużo jest ludzi potencjalnie y, mogących wesprzeć. Y, było, to, było to w, w granicach, y, w granicach no, więcej niż y, milion na, na pewno. Już w tym momencie szczerze powiedziawszy liczby nie nie pamiętam, ale to była y, ogromna rzesza ludzi i wyliczono oczywiście, że jeżeli każdy dałby jednego funta to miesięcznie, to, y, to pieniędzy będzie aż na to y, i starczy one na to, żeby y, telewizja mogła się z tego utrzymywać i rozwijać. Y, tymczasem, y, jak się okazuje, y, ilość osób, które korzystają, a ila osób, które zdecydowały się wesprzeć niezależną telewizję Davida Eicka, no to są dwie różne rzeczy. Eee, okazu okazuje się, że mniej niż bodaj 10 tysięcy osób jakikolwiek datek dało. Jaż tutaj mogę wam powiedzieć dokładnie, jak tylko usłyszałem o pomyśle, to niezależnie od tego, czy mi się David Ike w pełni wszystko podoba, czy, czy też nie. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo go poważam za zaangażowanie i za wspaniałą zdolność wystąpień na scenie, bardzo potrafi być inspirujący i motywujący, pomimo że porusza bardzo trudne i bardzo ciężkie, ciężkie, przytłaczające często tematy, to potrafi z tego wykrzesać coś, co, co dodaje ludziom w jakiś sposób energii, stara się budować poczucie mocy w ludziach, poczucie, że mogą coś zmienić i robi to świetnie, więc od tej strony bardzo, bardzo sobie to cenię już nie wchodząc w szczegóły różnych informacji, bo tu wiadomo, że część z tego to są teorie, teoria nie jest faktem, ale, ale dużo, też, dużo też faktów podaje. No niemniej jednak David Ike tutaj stworzył pewien potencjał tym projektem i, i mogłoby to być świetnie wykorzystane, okazuje się, że ja, pewnie wiele osób tutaj zasłuchających, z pewnością niektórzy, no zdecydowałem się tym jednym funtem miesięcznie. Ustawiłem stałe zlecenie przelewu jeden funt miesięcznie, niech idzie na telewizję David Eich. Liczę oczywiście, że podobnie jak ja zrobi cała ta rzesza, a przynajmniej większa rzesza, większa część ludzi, którzy odwiedzają strony fora i całą tą działalność Davida Ike'a i w jaki sposób się tym interesują. Gdyby tak było, to oczywiście wszystko byłoby by ok. Natomiast okazuje się, że takich osób było było jest niedo, niedostatecznie dużo. No i ponieważ David Ike z ekipu zdecydowali się zrobić to w pełni profesjonalnie, to znaczy, tak jak mówiłem, zaangażowali sztab ludzi w studiu, starali się wypełnić całe, całe, bloki programowe, żeby cały czas coś było nowego oczywiście wynajęcie całego tego biura, budynku, to wszystko kosztuje, to wszystko są sprzęt profesjonalny i tak dalej, więc postawili wszystko na jedną kartę żeby to zrobić, nie, nie, nie jakoś tak amatorkę w parę osób nadających gdzieś tam ze swojego pokoju, tylko żeby zrobić to w pełni, w pełni profesjonalnie no i okazuje się, że, że to się po prostu nie finansuje, to się po prostu nie pokrywa i że spora część osób jest zwyczajnie nastawiona na branie, na korzystanie, a nie dawanie niczego od siebie i tak bym sobie pomyślał, że w przypadku innych postaci, w moim przypadku gdybym ja coś takiego przedsięwziął, to jest to zrozumiałe, ale w przypadku, kiedy jest to znana postać, która od lat wnosi dużo i e, dużo, e, dużo się udziela e, w różnego rodzaju wystąpienia, eventy, książki e, i stara się naprawdę m, aktywnie robić to, co robi. Zresztą e, w dzisiejszym nagraniu David Ike nagrał z domu na Skype'ie e, swoją tą wypowiedź, ponieważ no, e, podobno... Podobno organizm odmówił mu posłuszeństwa, jest, jest przepracowany, przemęczony i, i po prostu już nie daje rady. Gdyby, gdyby to dotyczyło kogoś innego, jeszcze bym zrozumiał, ale tak mi to dało mocno do myślenia. Nawet w przypadku Davida Aika i nawet w przypadku tak znanej postaci o działalności międzynarodowej, globalnej, nie mówimy tu o jakimś lokalnym, lokalnym wydarzeniu, lokalnej rzeczy, tylko czy, czymś międzynarodowym. Nawet taka postać zetknęła się i zderzyła z, z tym, że dużo ludzi e, mówi, że, mówi, że chcą zmieniać świat, mówią, że, że, że chcą robić coś, wnosić coś, że, że tak, popierają to, co mówią pewne osoby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale jak przychodzi co do czego, to nie są w stanie wykrzesać siebie siebie jakiegokolwiek kiwnięcia palcem i, i wsparcia kogoś yy, i wsparcia jakiejś idei, która jest, która jest potrzebna według tego, co sami, sami twierdzą, yy, skoro w tym wszystkim uczestniczą. No, najwidoczniej dla wielu osób to jest po prostu rodzaj yy, tatryku, rodzaj, nie wiem, yy, życia w jakiejś swojej fantazji, yy, przeżywania tego w jakiś sposób jako, jako powieść sensacyjno, sensacyjno science fiction jakąś i, ale jak przychodzi co do czego to, to jednak nie jednak, jednak nie czują potrzeby wspierania takich rzeczy ja się z tym zetknąłem lata temu niektórzy z was wiedzą jeszcze wśród moich słuchaczy są, są osoby, które mnie znają z tego okresu 1997 rok, założyłem on serwis Gwiezdny Wrota. Był to serwis poświęcony tematyce właśnie alternatywnej, możliwościom ludzkiego umysłu, duchowości, psychologii i tego typu rzeczom, które od dawna w jakiś sposób mnie interesują i staram się dzielić wiedzą oraz starałem się gromadzić ludzi, którzy są kompetentni w tych tematach, żeby zaprezentować ich, ich dorobek. Założyłem ten serwis, był to pierwszy w tak rozbudowany w Polsce serwis o tej tematyce. Były wcześniej pojedyncze strony koncentrujące się na danych te tematach, na przykład strony o podróżach poza ciałem, strony o świadomych snach, strony o medytacji, strony o tym, o tamtym, o medycynie niekonwencjonalnej itd., itd. ale ja postanowiłem zrobić takie kompedium, wszystko w jednym miejscu, oczywiście ładnie pogrupowane. No i nasz serwis e, zyskiwał z, z czasem coraz większą, Publikę, coraz więcej osób nas ceniło. W pewnym momencie byliśmy naprawdę topowym w tym temacie serwisem w Polsce i mieliśmy y, około roku 2000 y, 2001 y, drugi około 2002 roku chyba był największy szczyt w naszej popularności. Mieliśmy y, tysiące odwiedzin y, dziennie y, na liczniku. No i byliśmy y, bardzo znanym, cenionym serwisem. Jednakże w tamtym okresie cały czas zresztą od samego początku Gwiezdne wrata były finansowane z mojej prywatnej kieszeni i był to po prostu profesjonalny serwis od strony zaangażowania, ale był totalnie amatorski od strony organizacyjnej, po prostu był tworzony przez pasjonatów, przez ludzi, którzy chcieli i nic za to, żeśmy żadnej kasy, żeśmy za to nie brali. Jednakże koszty utrzymania, zwłaszcza w tamtym czasie, kiedy internet dopiero, dopiero się w Polsce rozwijał, nie było, nie było on tak tani i korzystanie z serwerów nie było też tak tani jak jest teraz. Koszty wtedy mocno rosły, zwłaszcza z uwagi na dużą oglądalność. Im większa oglądalność, tym większy potrzebny transfer, przepustowość serwera, więc to nie chodzi tylko o miejsce na dysku bo to jest najmniej ważny ważny aspekt tak naprawdę zawsze koszty serwerów to jest przede wszystkim ich przepustowość czyli zdolność do ilości ruchu który przepuszczają przez siebie w tamtych czasach parametry serwerów i związane z przepustowością to było też jedna z droższych rzeczy nie, była tak, nie było to tak jak teraz Jeszcze teraz też to kosztuje ale, ale już relatywnie mniej no i e, koniec końców, e, koszty tak e, utrzymania z uwagi na naszą popularność tak wzrosły, że mm, pojawił się problem, e, nie, nie da się tego finansować z, z własnej kieszeni, przez jedną osobę, żeby to wszystko było i działało. E, aktualizacje były regularne, m, czas poświęcany był ogromny z mojej strony, e, no i powstała e, kwestia, musimy jakoś to wszystko zacząć finansować, bo, bo nie wyrobimy, nie da, nie da się tak dalej tego ciągnąć. Jesteśmy zbyt dużym serwisem, żeby, żeby, żeby dalej w, z niczego się utrzymywać. No i co, rzuciłem hasło, zróbmy wolne datki, zróbmy po prostu, powiedzmy naszym czytelnikom, że jest taka sytuacja i potrzebujemy wsparcia finansowego, żeby, żeby to wszystko popłacać. No i oczywiście hasło zostało rzucone, zrealizowane, w tym sensie, że, że poszedł news, poszedł, poszły informacje do czytelników, no i co się okazało, że ho, oglądało nas tysiące ludzi dziennie, tysiące wejść dziennie mieliśmy, a osób, które nas wtedy wsparły finansowo, no nie wiem, no, no, było kilkanaście, ja wiem, no w każdym razie jakiś taki śmieszny procent strasznie wtedy mnie to zamurowało myślę sobie, co jest grane no, nie mogłem w to, to prawie, że uwierzyć e, no i pojawił się problem próbowaliśmy to jeszcze rozwiązywać na różne inne sp sposoby mm, ale, ale koniec końców doszło do tego, że serwis y, zamknąłem y, z, będąc, no nie ukrywajmy mocno sfrustrowany y, z, sytuacją, ponieważ okazało się, że no nie obrażając nikogo, a może jednak obrażając no większość ludzi to pasożyty po prostu przychodzą brać, przychodzą korzystać mówią, że tak, że fajne i tak dalej ale nic, kompletnie nic od siebie nie, nie są w stanie dać ja rozumiem, że nie każdy ma kasę często, często też ludzie w młodym wieku którzy mają dopiero się w życiu w jakiś sposób starają usamodzienić Często, często z takich materi materiałów też ko korzystają, więc wiadomo, że nie każdy może, ale każdy tak naprawdę może odmówić sobie, no nie wiem, jednego piwa miesięcznie na przykład, e, czy tam jakiekolwiek przyjemności sobie sprawia. E, więc e, każdy coś może, coś może, a nawet jeżeli jest osoba, która kompletnie nic nie może, no to takich osób odsetek jest stosunkowo nieduży, większość osób może, tylko, tylko nie chce, no po prostu. Więc, więc ja byłem w tym wtedy strasznie, no, 2000, to był 2005 rok, kiedy ostatecznie, końcówka 2005 roku, kiedy ostatecznie zamknąłem Gwiezdnę Wrota, e, zrobiłem to po, e, po czasie, który, w którym już, już wcześniej były takie momenty, że już miałem dość, już już, już mnie to wszystko przytłaczało, ale, ale jeszcze raz oddawałem stery komuś innemu, znikałem na parę miesięcy odpocząć, po czym z nowymi siłami doładowany wracałem i starałem się jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze to chulnąć, jeszcze w jakiś sposób rozruszać, jeszcze, jeszcze coś z tym zrobić. No i y, udawało mi się do pewnego stopnia, no ale tak naprawdę to cały czas rozbijało się to o pewną mentalność ludzi, którzy brali, a nic z, z siebie nie dawali. Mimo wszystko tamte czasy były o tyle lepsze, że więcej ludzi mimo wszystko chociaż wspierało serwis też y, dobrym słowem, y, komentarzami itd. Tak y, ta, w tamtych czasach, zwłaszcza y, końcówka lat 90., początek 2000 roku, więcej ludzie y, komentowali więcej, w jaki sposób uczestniczyli w pewnych rzeczach. Dzisiaj jest jeszcze troszeczkę gorzej moim zdaniem, ponieważ jest dużo zalet informacji i ludzie się przyzwyczaili do tego, że po prostu przyjmują te informacje gdzieś tam do wiadomości, ale rzadko kiedy w ogóle wyrażają jakiekolwiek zaangażowanie werbalne, i to też jest nie, nie, nie do końca fajne, a właściwie bardzo niefajne, ponieważ często robiąc coś, kiedy setki, tysiące ludzi przychodzą, korzystają, liczniki na to wskazują, że tak jest, mimo wszystko niewiele osób w ogóle się odezwie. I to jest takie dziwne, to jest takie robienie czegoś w pustkę i nie wiesz nawet, czy, czy to właściwie kogoś obchodzi, czy to nie obchodzi. Ten ktoś, kto przyszedł, przeczytał, był czy co to w ogóle, czy to w nim coś poruszyło, czy, czy nie, czy, czy się podobało, czy się nie podobało, no nie masz pojęcia, po prostu robisz coś w próżnie i zaczynasz się zastanawiać, czy w ogóle warto, czy jest jakikolwiek sens, więc z tego też powodu, z, z powodu tego doświadczenia z gęznymi Wrotami w czasie teraz istnienia projektu Infinitus, ja nawet nie rzucałem hasła, żebyśmy próbowali, to brałem to pod uwagę, ale wiedziałem, że to się nie uda, nie, nie rzucałem hasła, żebyśmy próbowali to społecznościowo finansować, bo w naszym kraju z mentalnością, która obecnie panuje w środowiskach alternatywnych, które rzekomo ogłoszą, że, że chcą i tak dalej, i tak dalej zmieniać, wspierać, bla, bla, bla, to to, że po prostu się nie uda. Owszem, ja wiem, że byłoby grono jakichś tam osób, które by nas wsparły i ja wiem, że są wśród was takie osoby i te osoby jak najbardziej e, cenię i nie, nie mówię, że, żebyście tego nie zrobili, ale e, e, wiem, że poziom odzewów w, e, przy takim haśle byłby na tyle mały, że tak naprawdę nie opłacało się tego e, organizować od, od strony właśnie organizacyjnej. Więc tak to wygląda i ja myślałam sobie tak, że no okej, okay, mnie to mogło spotkać, może jest może, może po prostu, nie wiem, za mało profesjonalnie, może, może, może coś źle zrobiłem, może ja jestem jakiś tam taki siaki, że, że, że nie przyciągnąłem tych ludzi, którzy, którzy okazaliby to wsparcie finansowe wtedy, kiedy to było potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz patrzę, David Icke, taka postać, taka postać, ludzie, Człowiek bar, przecież szalenie odważny w tym, co robi. E, osoby zainteresowane wiedzą, jaką dozę wyśmiewania, kpiny przeszedł, e, będąc przecież wcześniej postacią już medialnie znaną i nagle zaczął e, wygłaszać pewne, pewne swoje opinie i obserwacje bardzo odważnie i, i to sprawiło, że, że, że no, przeszedł ciężkie chwile. I jest to osoba, która z tego tytułu chociażby zasługuje na duży szacunek, że, że miał, miał i ma tyle siły woli i, i po prostu, jak to się mówi, ma jaja, żeby takie rzeczy robić. No i nawet jemu się nie udaje w tym momencie zgromadzić dostatecznej liczby wsparcia wspierających aktywnie finansowo osób, żeby, żeby to pociągnąć. No to, to, to po prostu ta, daje mi mocno do myślenia i, i niestety... No, nie, nie wywołuje to we mnie jakiejś yy, nadziei na, na lepszą przyszłość tylko ja od dłuższego czasu zaczynam mieć mocno negatywne zdanie o, o tak zwanych środowiskach alternatywnych yy, oczywiście nie o wszystkich ludziach no, tu oczywiście wsłuchają mnie różne osoby i ja nie chcę tutaj generalizować i nie chcę żeby osoby, które nie powinny poczuć się dotknięte, żeby się nagle czuły dotknięte, ale generalnie rzecz biorąc, to no nie jest najlepiej z tymi środowiskami alternatywnymi. Dużo osób, e, przeży, tak jak mówiłem, przeżywa to jako ciekawą historię, lubi sobie poczytać za darmo, posłuchać za darmo i tak dalej, tak dalej, ale jak przychodzi to do czego, to e, z tym wsparciem bywa bardzo kiepsko. E, i a mamy, będąc w tych tematach alternatywnych, czyli niszowych jednak, bo to jest, jeśli chodzi, chodzi o odsetek społeczeństwa, jest to, jest to tematyka wciąż niszowa. No trudno tutaj zarobić chociażby na reklamach z, na YouTubie, czy tam prowadząc jakieś rzeczy właśnie, czy, czy, czy na innych formach reklamy, ponieważ stosunkowo ilość oglądali, oglądających, czyli przestrzeń reklamowa nie jest tak nie jest tak atrakcyjna i oczywiście tutaj y, wielkie pieniądze zarobią ludzie w internecie, ludzie, którzy y, stosują płytki dowcip y, wygłupiają się, robią z siebie debili y, robią z siebie idiotów y, na YouTubie na przykład y, ale po prostu masa ludzi lubi oglądać jak inni robią z siebie idiotów i y, z tego tytułu y, te osoby są w stanie na tym zarobić całkiem niezłe pieniądze natomiast kiedy przychodzi do, do tematyki poważnej, poważniejszej, e, nagle się okazuje, że, że jest totalnie odwrotnie. Ja tutaj nawet nie mówię tego w, w kwestii, że że jest z, z siebie robić czasami idiotę i e, stworzyć jakiś rodzaj żartu, e, sketchu na YouTubie, czy tam gdzieś indziej w internecie, bo ja również takie osoby podziwiam za, za kreatywność, za pomysł, za za to, że, że coś takiego wymyśliły i miliony osób chcą to zobaczyć, ale, ale w kontekście tematyki alternatywnej i tego, że podobno chcemy w jakiś sposób czynić ten świat po prostu trochę lepszym. Trochę lepszym. Już nie mówię o stworzeniu jakiejś nowej idylli, jakiegoś utopijnego społeczeństwa, bo ja jestem tutaj dużo bardziej stąpającym po ziemi, po ziemi w tym momencie człowiekiem Uważam, że wszystko musi się odbywać stopniowo przez realne kroki i tak dalej. I właśnie patrząc na tą realną stronę, ja widzę, że ona się ma strasznie kiepsko i y, pomimo wielu de de deklaracji jest po prostu słabo. Szczerze powiedziawszy, kompletnie mi to odbiera mm, motywację, z czasem coraz bardziej mi odbiera to motywację do tego, żeby stricte y, próbować coś w takich alternatywnych tematach dalej uskuteczniać pocieszam się tym, że ważne jest oczywiście docieranie do po, pojedynczych osób i y, ja wciąż wierzę w coś takiego jak efekt motyla, że y, czasami wystarczy dotrzeć y, z informacją do jednej osoby, tej kluczowej, tej właśnie ważnej i ta właśnie ważna osoba y, dobrze to wykorzysta i, i to w jakiś sposób coś pozytywnego zapoczątkuje, więc jeszcze ta myśl sprawia, że chce mi się robić i chce mi się coś y, dawać od siebie i chce mi się coś mówić, coś, coś pisać i tak dalej, i tak dalej, ponieważ wierzę w to, że są osoby, które to dobrze wykorzystają, ale jako społeczeństwo, jako całość, to wszystko leży i kwiczy i jest na dnie po prostu. Więc e, ja tutaj ubolewam nad, nad tym, co się dzieje z telewizją Davida Aika i e, daj, mi to myślenia, daj mi to do myślenia, że, że, że jeżeli coś takiego nie daje sobie rady, to to jest chyba jakiś znak, że, że nie wiem, no nie wiem, nie, nie wiem nawet, nie wiem znak, czego to jest, ale chyba przede wszystkim znak, że nie jest dobrze i e, że nie ma co się porywać z motyką na słońce. To taki, taki mój komentarz troszeczkę osobistej historii i, i troszeczkę tej refleksji na temat finansowania społecznościowego. I widzicie, a jeszcze tutaj właśnie taka też dygresja, finansowe, nie społecznościowe w ostatnich latach coraz bardziej dobrze sobie radzi, ale ono sobie radzi dobrze w tematyce rozrywkowej. W tematyce rozrywkowej na przykład bardzo prężnie rozwijający się segment gier niezależnych, przez niezależnych twórców finansowanych na takich serwisach jak Kickstarter, gdzie zainteresowane osoby są skłonne z góry zapłacić twórcom, żeby oni zaczęli w ogóle pracować nad danym tytułem, nad danym konceptem, co, który po prostu inni chcą, żeby takie coś zaistniało. W tematyce rozrywkowej firmy również finansowo społecznościowo finansowane, a chociażby mi przychodzi do głowy pierwszy z brzegu Iron Sky swego czasu, teraz druga część wkrótce będzie, to też przez kampanię społecznościową został wypromowany i sfinansowany w dużej części, więc, więc w tematyce rozrywkowej to, to, to jest ok, ale w tematyce która teoretycznie powinna gromadzić więcej osób, która teoretycznie powinna y, być traktowana jako coś cholernie, cholernie ważnego, okazuje się, że jest straszna lipa, strasz straszna lipa, więc y, wychodzi, na, wychodzi po prostu na wierzch, czego ludzie chcą, a, czego, a co jest im obojętne, co jest, <śmuch> że, że, że, że, że tematyka rozrywkowa jest ważniejsza niż tematyka jakaś tam naszej przyszłości tak naprawdę, no bo to chodzi o przyszłość i, i nie oszukujmy się. Większość ludzi widocznie z, wychodzi z założenia, że wkrótce ich już tutaj nie będzie i niewiele im więcej obchodzi, więc y, trzeba korzystać z tego, co możemy, y, jakie przyjemności możemy sobie sprawić doraźnie i, i cała, cała reszta machać na to ręką, niech inni o tym myślą. No cóż, nasze społeczeństwo globalne z jednej strony mówi się, że się budzi świadomość i tak dalej, w niektórych tematach tak, ale ogólnie rzecz biorąc to jest wciąż takie troszeczkę czasami podążanie za trendem, za modą, tak jak ekologia staje się w pewnym momencie modna I, czy, czy inne rzeczy, dobrze, że się stają modne ale w podążaniu za samą modą jest taki, taka pułapka, taki haczyk, że ludzie zaczynają korzystać na przykład z produktów, które wystarczy, że mają nalepkę ekologiczną, ale nie, nie zagłębiają się w cały ten background i czy to faktycznie jest takie dobre, jak być powinno. Ponieważ no, właśnie moda się tym kieruje. Moda jest takim powierzchownym, płytkim potraktowaniem tematu. Modne może być nie wiem, działalność charytatywna, ale już się nie zagłębiamy tak naprawdę w powody powstania problemu możemy dawać na dzieci w Afryce, ale dlaczego w Afryce jest taka ciężka sytuacja, już, już w to nie wchodzimy za głęboko, niech ktoś inny na tym myśli. Zamiast rozwiązywać właśnie problem, to, to, to, to się skupiamy na takiej powierzchownej działalności. Ta powierzchowna działalność, jak mówię, jest też ważna, też potrzebna, ale o wiele ważniejsze są, jest potrzeba rozwiązywania problemu podstaw i, i żeby zapobiegać takim negatywnym zjawiskom na przyszłość. Widzę że, widzę, że po prostu sprawy mają się kiepsko Sprawy mają się kiepsko i, i nie wiem czy, czy, czy co tutaj można zaradzić Ja ze swojej strony ja ze swojej strony dziękuję na razie jeżeli coś mi, jakaś refleksja mi kolejna wpadnie do głowy, z pewnością się z wami podzielę, jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze śmiało Miało. piszcie, piszcie, mówcie, to wszystko będzie na dzisiaj, a może i nie na dzisiaj, nie, myślę, że na dzisiaj tak, bo jest już wieczór i myślę, że już trzeciego nagrania dzisiaj nie będzie, żeby nie przeciągać. Mam nadzieję, że temat w jakiś sposób kompleksowo tutaj wyłożyłem. Tysiące, miliony ludzi odwiedz odwiedzających stronę Davida Ike'a Miliony ludzi przewijających się przez to, a e, niespełna 10 tysięcy osób w ogóle e, kiwnęło palcem. Oczywiście e, stanowczo za, mało, e, za mały procent. E, historia znowu się powtarza, więc, więc e, zastanówmy się nad tym wszystkim. E, zastanówmy się też w kontekście takim prostym, prozaicznym. Czasami naprawdę e, możemy pomóc, czasami naprawdę możemy pomóc, tylko nam się nie chce. Podejrzewam, że to jest tylko to, nie chce się, nawet nie chodzi o nic więcej, po prostu się nie chce, nie chce się kliknąć, nie chce się e, zrobić przelewu złotówki, nie chce się e, no czegokolwiek się nie chce. Chce się tylko konsumować, chce się tylko brać i tak nie powinno być. E, m, pamiętajcie też, że w ogóle w, nikt tutaj nie mówi o cudach, niewidach i o tym, że ktoś tu jest, nie wiem, świętym Mikołajem, który mówi, ja was wszystkich zbawię, uratuję i zrobię to zupełnie za friko, jest kwestia też bardzo prosta, że ludzie, którzy poświęcają cały swój czas na, na pisanie, na koordynowanie, na robienie rzeczy dla innych, w, również w tej tematyce szeroko pojętej alternatywnej po prostu muszą z czegoś żyć i e, nikt tutaj nie twierdzi, że, że nagle się odżywia znaczy niektórzy może twierdzą, ja nie twierdzę, że się odżywam światłem, powietrzem i, e, i tak dalej jeżeli ktoś ma mieć siły na to, żeby robić coś dla innych żeby robić coś w tematyce alternatywnej to musi mieć na to zapewnione warunki, żeby, żeby to realizować. I w innym przypadku, no jeżeli jeżeli ktoś będzie miał pracować po po 9-10 godzin, bo już nawet nie mówię 8, wiele wiele w tym momencie Prac, który ma 8-godzinne zmiany, często się to jednak zamyka w większej ilości godzin do przepracowania, więc w praktyce, jeżeli ktoś ma całe dnie pracować na etacie, żeby się w ogóle wyżywić i jeszcze ktoś by chciał, żeby po, po godzinach jeszcze robił coś, coś innego, no to taka osoba nie jest w ogóle... W realistyczne, nie myśli trzeźwo bo tak się nie da robić. Jeżeli coś ma być w alternatywnych tematach zrobione z pełnym zaangażowaniem na poziomie i tak no to ktoś, kto to tworzy, musi mieć do tego zapewnione warunki, żeby to robić. I jeżeli tutaj społeczność nie będzie wspierać tych różnego rodzaju inicjatyw, które powstają, to one będą znikać, po prostu. Będą się kończyć jak gwiezdne wrota się skończyły, będą się kończyć jak, jak się zaczyna pomału kończyć, może się nie skończy, ale no, zaczyna się póki co kończyć telewizja Davida Aika, będą się kończyć kolejne rzeczy, a z czasem będzie ich coraz mniej ponieważ e, coraz mniej tych ludzi którzy chcieli, będzie miało jeszcze jakiekolwiek siły, chęci i, i wiarę w to, że warto coś robić coraz, coraz mniej ludzi, e, którzy wcześniej ze szczerego serca próbowali coraz mniej tych ludzi będzie miało jakąkolwiek wiarę w sens robienia czegokolwiek e, i ludzie sami na siebie to sprowadzą i potem po pewnym czasie może się okazać że cała ta te, tematyka alternatywna z, wsiąknie, zniknie Zostaną tylko jeszcze te, tam jakieś takie typu, typowo usł usługowe rzeczy, yy, jakieś wróżki, nie wróżki, yy, czyli takie typ, typowo, a zresztą nieważne nawet jakie, <śmiech> nie te rzeczy, które, które powiedzmy dla mnie są najbardziej wartościowe, więc... Yy, i tak będzie, i za jakiś czas niektóre osoby przejdą do sektora rozrywkowego, na przykład ja przejdę do sektora rozrywkowego, pomimo najszczerszych chęci, że chciałem i chcę w tych tematach alternatywnych jak najbardziej poruszać, chcę, ja chcę, ja chcę poruszać ludzi, ja chcę sprawić, że, że, żeby osoby, które mnie czytają, słuchają, żeby coś, im, coś w nich się ruszyło, coś, coś, coś, pozytyw, coś pozytywnie, żeby się przełamało i w ten sposób, że, żeby coś, coś pozytywnego wnosić do otaczającego świata. No ale jeżeli takiego efektu nie ma, jeżeli e, ludzie traktują pewne rzeczy tak, tak płytko jak traktują i nie chcą ich wspierać, e, no to po prostu tych rzeczy z czasem będzie coraz mniej i wszyscy zaczniemy pracować dla wielkich korporacji e, i tak się skończy wielka światowa rewolucja świadomości jest to zupełnie realne i szczerze powiedziawszy na chwilę obecną moim zdaniem wszystko zmierza właśnie w tym kierunku i żadne baj, bajdurzenia o żadnych skokach świadomości, zresztą myślę, że już z minieniem 2012 roku, chociaż większość osób już może przeszły te mrzonki, że, że to się samo z siebie wszystko zrobi, no samo z siebie to się nic nie zrobi, więc kończę ten swój tym razem troszeczkę dłuższy wywód, dzięki tym z, wam, z Was, którzy mnie wysłuchali. Mam nadzieję, że, że, że po prostu da to do myślenia. A jak nie da, to nie da. Powiedzmy, że sam dla siebie postanowiłem powiedzieć to, co myślę głośno, i niech będzie ten głos w sieci taki, jaki jest. Zapraszam do kolejnych moich audio wpisów na audioblogu. Zapraszam do słuchania, zapraszam do wspierania. Możecie gdzieś tam wklejać te linki do moich audycji, gdzieś u siebie. Będę Wam za to wdzięczny, żeby inni dowiedzieli się, że w ogóle coś jest. Trzymam kciuki za Davida Aika, trzymam kciuki za telewizję The People Voice. Nawet jak mi się nie wszystko podoba, przecież nie musi nam się każdy jeden z szczegółów w tym wszystkim podobać. Ogólnie idea jest przede wszystkim bardzo ważna, więc, więc trzymam za to kciuki i zobaczymy co z tego będzie. Tymczasem trzymajcie się, cześć, papa, do usłyszenia.